pom pom pom Pamiętniczku Minęło Już wiele dni Odkąd Brać Podcasterska Dostała Zadanie za zada, nieznalezienia Wieku Andrzeja Famielca Kropka Nie wiem jak Poszukiwania idą innym. Być może jego wiek został już znaleziony. Jeśli chodzi o mnie, to kiepsko mi to idzie. Najpierw udałem się na śnieżne pustynie Arktyki, ale tam był tylko owłosiony wiek dziewiąty. Zbrojny w topór i brodę. Gdy wyleczyłem od mrożenia, skradłem kilka jajek z kurzej fermy. Kogel mogel sobie zrobiłem. Ok. Niestety. Tam to jakiś futuryzm tylko panował. Wydało mi się oczywiste, że ani 51, ani 24 wiek fosforyzu, fosforyzujących naklejek nie jest tym właściwym. Teraz jestem w dżungli. Trochę tu straszno po nocy. Gdy tylko się rozjaśni, znowiem poszukiwania. Kropka. Minął kolejny rok. i Jak zwykle o tej porze, giełda nerwowo reaguje na rosnące ceny drobiu. Nasi reporterzy zapytali: Ile lat ma Familec? Ja to nie wiem, ale to Polak jakiś jest? To polskie nazwisko w ogóle? Panie kierowniku, jak Boga kocham, ja nie wiem, nie mamy zielonego pęcia, my z kolegą tutaj straciliśmy rachubę przy drugim sputniku już. Famielec? A, znamy, znamy. Był na naszej paradzie, rok temu pomponami machał. Ile ma lat? Ale pan żartuje, jestem dżertemmenem, o wiek nie pytałem. Otóż tak zwany Andrzej Famielec jest reptylianinem. W Perelu krążyły miejskie legendy o czarnej wołce porywającej ludzi na organy. Jak udało nam się ustalić po latach żmudnych badań, w tej legendzie jest ziarenko prawdy. Faktycznie, pół wieku temu porywano ludzi, jednak jak udało nam się ustalić, nie była to żadna czarna wołga, a rower Romet, którego właścicielem był Andrzej Famielec, znany kosmita. A może za biurkiem? może w kablach w mikrofonie. A może pod biurkiem? Albo w komputerze. Ile lat ma Andrzej? Szukam tego od samego rana. Nie, do dupa. Biega, krzyczy kurczak mały, gdzie się podział rok mój cały? Szuka w spodniach i w surducie, w prawym bucie, w lewym bucie? Wszystko w szafkach poprzewracał, maca szlafrok, palto maca? Skandal, krzyczy, niedowiary, ktoś mi ukradł roczek cały! pod kanapą, na kanapie wszędzie szuka parska sapie, szpera w piecu i w kominie w mysiej dziurze i w pianinie już podłogę chce odrywać, już policję zaczął wzywać, nagle zerknął do lusterka, nie chce wierzyć znowu zerka a w lusterku już nie kurczę ale kogut w nowej skórze i choć roku nie odnalazł i narobił wokół krzyku grzebień swój czerwony zadarł i zakrzyknął Kukuryku! Buchaj zdrowie, Andrzeju i nie zaglądaj za często do lusterka. Sto lat. Halo? Policja? Dzień dobry panie komisarzu, skwara z tej strony, ja dzwonię z ulicy Żwirka i Muchomorka. Panie władzo, ja mam straszny problem, jakiś taki szemrany typ, strasznie szemrany, rozczuchrany, zarośnięty, siedzi mi pod balkonem od paru godzin, chleje szampana i śpiewa, ale śpiewa to jest mało powiedziane, po prostu drze mordę tak, że mi dzieci nie mogą zasnąć. Ja to wszystko pokąpałem, utuliłem, a ten siedzi, śpiewa i dzieciaki spać nie mogą jak go próbowałem przepędzić, to mówi, że urodziny ma. Tylko nie wiem, które, bo tak był kotał, że nie zrozumiałem. No i co ja mam teraz z kolesiem zrobić? Jak to coś śpiewa? Miała baba koguta koguta, koguta, koguta, koguta, koguta, koguta, koguta. Wsadziła go do buta do buta, do buta, do buta, ej. kurde. Ile ten facet może mieć lat? Jedno jest pewne, każdy Andrzej to równy chłop. Gdzież to by mogło być zapisany Ja lat. Na ekspresie de nic nie ma. Zajrzyjmy do lodówki. O stary, homogenizowana, 12%. Nie, 12 lat to nie ma, na pewno nie. W te śledziowej też chyba nic nie znajdę. Ale Rydon ma lata. W mikrofalówce tym bardziej pustki. Żadnej karteczki z cyferką. Czy chociażby jakieś poszlaki. 11:39 No zegarze Może to coś znaczy. 39. Chcę, że SMS-a dostałem. No nic. Nikt mi nic nie ułatwia. Nie napisali. Specjalnie na złość. No i co ja teraz poradzę? Wiem. Wiem. Mam pomysł. To może być tutaj. Powszechna PWN. Uwaga. Uwaga. Coś tu jest. Loty kosmiczne. Sądzę, że on może pamiętać loty kosmiczne. A coś mi się wydaje, że sam w takim uczestniczył. Apollo 8 z rakietą Saturn na stanowisku sportowym. Proszę bardzo, to chyba tutaj. I jest. Widzę zdjęcie. Yuri Gagarin. On zmienił nazwisko. To nie jest Apollo. To będzie sputnik... Cholerka. Czyli był w kosmosie. Bye, the way, wszystkiego najlepszego. Od, od najmłodszych lat lubiłem bawić się klockami. Klacki były ucieczką od codzienności. Od problemów, od dziewczyn, bo wiadomo, że klocki lego, żadna kobieta nie da ci tego co klocki lego. Budowałem samoloty, którymi chciałbym latać, budowałem samochody, którymi chciałem jeździć, ale najbardziej chyba lubiłem budować miasta, w których chciałbym mieszkać. Te dzisiejsze miasta są jakieś takie nudne. Szare. Bezbarwne. A ja zawsze lubiłem budować kolorowo. Ale ze smakiem. Nie pstrokato. Lubiłem. Po prostu tworzyć. Najlepsza rzecz do zbudowania miasta to płytka duża. Potem. Domy. Budujesz. Składasz. Drzewa, ludzie, mam mnóstwo ludzi, ludzików, ten jest fajny, ten jest fajny, ten jakiś taki malutki, nie wiem, jednego mam takiego malutkiego, takiego, taki mini, z brodą taki, ale lubię go, nie, może przepasuję tego miasta. No i buduję, buduję drogi. Samochody, drzewa, wieżowce, po prostu krajobraz, duże zieleni, strażacy, policja, służby miejskie, ale też place zabaw i no wiecie, takie moje miasto. To lubię najbardziej, takie właśnie budować okna. Duże, duże. I tak powstaje miasto. Kolejne z moich. To chyba będzie jedno z najlubiejszych. Moje miasto. Chłopczyku, a co ty budujesz? Jak to co buduje? Miasto Dzikie miasto I mały ludzik z brodą Specjalnie dla was To trzeba posłuchać Wszystkiego najlepszego Dlatego małego ludzika Życie to dżungla Dzika dżungla Dlatego dzikie miasto bo nie jesteśmy wioską. Na wiosce wszyscy się znają, wszystko jest wiadome. Proste. Jak budowa cepa. Miasto moje Zapraszam. P